Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam Was na kolejny odcinek przeglądu komiksowego. Tradycyjnie trzy komiksy, w tym odcinku będą to dwie świeżynki, dwie gorące premiery oraz opowiem Wam także o kontynuacji pewnego komiksu, o którym opowiadałem Wam prawie równo przed rokiem w przeglądzie komiksowym numer 11. Ale najpierw pierwsza z premier, czyli All Eight Eyes, które u nas wydało wydawnictwo Egmont. W Stanach ten komiks ukazał się nakładem wydawnictwa Dark Horse Comics i jest to horror, w zasadzie taki animal attack, ja bym powiedział bardziej, no bo no to zaraz rozwinę, dlaczego wydaje mi się, że to jest lepsza nomenklatura i za scenariusz odpowiadał tutaj Steve Foxe, pan, którego ja w ogóle nie kojarzę, w ogóle go nie znam, a za rysunki odpowiada nasz rodak Piotr Kowalski, którego być może kojarzycie z komiksów z uniwersum Bloodborne, które w Polsce także Egmont wydaje. On rysował także bodajże któregoś Wiedźmina, a także tutaj kingowe nawiązanie, zawsze na propsie, rysował komiks Powołanie Trójki, czyli no, tę adaptację komiksową drugiego tomu, która w Polsce się niestety nie ukazała. No i album, który otrzymaliśmy w okolicach Halloween, no to jest komiks, który zbiera nam całą serię od All Eight Eyes, konkretnie cztery zeszyty oraz trochę materiałów dodatkowych. Tutaj dostajemy taki dziennik jednego z głównych bohaterów oraz historię dodatkową, która jest prequelem do głównych wydarzeń, która jest zatytułowana Diamentowe Oczy. No i teraz tak, w, o czym opowiada All Eight Eyes? W zasadzie jak spojrzycie sobie na okładkę, kiedy to będziecie mogli zobaczyć ogromnego pająka na dachu Empire State Building w pozie, która jako żywo może wam się kojarzyć z klasycznym ujęciem King Konga, właśnie na tym budynku, no to już mniej więcej wiecie z czym tutaj będziecie mieli do czynienia, bo tak jak wspomniałem, jest to komiks z gatunku Animal Attack. Jego główna akcja rozgrywa się w 2003 roku, kiedy to pewien młody chłopak z, o imieniu Vic spotyka w parku faceta, który wygląda trochę jak bezdomny, trochę jak jakiś weteran z problemami i tenże Win, przepraszam, bo to nie Wik, tylko Win, widzi go w momencie, kiedy facet morduje jakiegoś wielkiego pająka, pająka, który no, jako żywo wygląda jak jakiś, nie wiem, ogromny pies co najmniej, a nie pająk, którego normalnie byście mogli spotkać. Nasz bohater przyjmuje to, jak się możecie domyślić, bardzo źle, ale kiedy nasz domniemany weteran pokazuje mu w zasadzie, co zabił, jak ten pająk wygląda i trochę zaczyna go wprowadzać w podziemny świat Nowego Jorku, no to okazuje się, że właśnie w tymże amerykańskim mieście grasują od wielu, wielu, wielu lat ogromne pająki, które pojawiają się w różnych miejscach miasta, żerują na biednych dzielnicach, pożerają ludzi, gniazdują w parkach i tak dalej, i tak dalej, a włodarze, miejscy to ukrywają no i nasi bohaterowie jak się później też okaże, ten domniemany weteran ma tutaj bardzo osobistą relację z tymi pająkami, czy bardzo osobistą motywację, tak może to lepiej byłoby ująć do polowania na te pająki, no a nasz młody Win Spencer po prostu nie może zapomnieć o całej sytuacji, no i decyduje się pomóc swojemu nowo poznanemu koledze i jemu, jego pieskowi, który im będzie w polowaniu na pająki towarzyszył. No i jeżeli wydaje się wam, że ta, to streszczenie fabularne jest dosyć proste, no to to jest właśnie taka prosta historia, która kręci się wokół polowania na pająki, wokół w zasadzie można powiedzieć quasi-teorii spiskowej o tym, że władze oczywiście próbują to ukryć i nikt się tym nie będzie zajmował. No a my będziemy śledzili pewien wycinek historii naszych bohaterów, bo ja od razu powiem, że to jest historia z gatunku tych, które z jednej strony stanowią zamkniętą całość. My tutaj mamy wyraźne domknięcie tego albumu, bo na grzbiecie jest jedynka, więc w sumie nie wiem, czy, czy ta seria będzie kontynuowana, czy nie, ale nawet jeżeli nie, no to tutaj dochodzimy do takiego punktu, gdzie możemy odłożyć album z poczuciem pewnego spełnienia z jednej strony, z drugiej strony jest to totalnie historia, która może być kontynuowana, jeszcze długo, no bo to nie jest jakiś wielki spoiler. No jeżeli po Nowym Jorku biegają mas na masową skalę ogromne pająki, i to naprawdę ogromne, bo te mniejsze to są, nie wiem, wielkości dużego psa, a większe, no to potrafią zajmować salę gimnastyczną w budynku albo cały tunel metra, więc no to, to mówimy o tej skali. No to wiadomo, że dwójka bohaterów tej plagi po prostu nie zlikwiduje i nie poradzi sobie z tym zagrożeniem. No, i, i, i tak, i to jest prosta historia, ale czy ona no, ma coś fajnego do zaoferowania? No, ja powiem tak, jeżeli lubicie właśnie filmy z gatunku Animal Attack, albo nie wiem, nie lubicie pająków, jak tutaj na przykład nie przymierzając mój redakcyjny kolega Mando, no to myślę, że jest to komiks jak najbardziej dla was, bo ta historia jest też prosta. Teraz klasyczna w pewnych tropach, które tutaj nam serwuje, co dosyć satysfakcjonująca. To jest przyjemna lektura na... Jakiś zimowy wieczór. Nie jest to komiks, jakiś bardzo straszny, bo to jest dosyć istotny, a ja dlatego powiedziałem, że to nie jest, nie będę unikał raczej mówienia, że to jest horror. No bo Animal Attack, chociaż oczywiście jest jakimś podgatunkiem w ramach konwencji horroru, no to ja często kojarzę tego rodzaju filmy z takim vibe'em, powiedziałbym w zasadzie przygodowym. No i tutaj trochę tak jest. Mamy tutaj sceny, które są bardziej horrorowe, w sensie, nie wiem, jakieś krwawe, albo obrzydliwe, kiedy, nie wiem, posoka, czy jakieś płyny wyciekają z pająka, albo mamy jakieś zmasakrowane ciała, albo jakieś inne niepokojące rzeczy, nie wiem, mamy tutaj sporo ognia, no bo nasi bohaterowie też walczą z tymi pająkami oczywiście w taki sposób i no tutaj potrafią twórcy wykreować ciekawą atmosferę, natomiast to nie jest dla mnie taki czysty, mocny horror, no ale tak jak ta historia jest scenariuszowo dosyć prosta, to wydaje mi się, że tutaj Piotr Kowalski, który jest rysownikiem specyficznym, ja bym powiedział podwójnie, bo po pierwsze... On używa bardzo dużo kreskowania na swoich panelach, na swoich rysunkach, i dlatego te ilustracje sprawiają wrażenie takich bardzo mocno szczegółowych, bo nawet jeżeli, nie wiem, mamy zwykłe w teorii jednolite tło, to ten rysunek bardzo mocno żyje i ja miałem poczucie po prostu, że one są dużo bardziej szczegółowe niż realnie są, ale o ile to, jak on rysuje postaci w pierwszej chwili trochę do mnie nie trafiło, bo to nie jest do końca ten rodzaj kreski, który ja lubię, szczególnie właśnie w połączeniu z tym takim mocnym, intensywnym kreskowaniem ilustracji, to okazało się w toku lektury, że on poradził sobie z zadaniem bardzo dobrze. On umiał umiejętnie wykreować po prostu i te wszystkie maszkary i poradzić sobie w scenach akcji i zaserwować nam tutaj kilka naprawdę bardzo klimatycznych Fajnych kadrów, więc wizualnie ten komiks prezentuje się dobrze. A do tego tutaj za kolory odpowiada brat Simpson. I tenże brat Simpson uważam, że zrobił też świetną robotę przy kolorach, dlatego, że tak jak powiedziałem, że te rysunki sprawiają wrażenie mocno szczegółowych. No to tutaj kolorystyka też robi robotę, bo tak jak wspomniałem, mamy tutaj dużo jakichś, nie wiem, kadrów nocnych, kadrów z płomieniami, kadrów akcji i te kolory umiejętnie są wykorzystywane, aby ten klimat maksymalnie podkręcić. Także podsumowując, nie jest to absolutnie komiks z gatunku must have, to, to nie jest coś, co mnie rzuciło na kolana, ale jest to bardzo przyjemna lektura i cieszę się że Egmont szczególnie po tym jak w zasadzie ta seria Hill House Comics i ta seria DC Horror która gdzieś tam też się pojawia no jest raczej taka rachityczna, no bo Hill House Comics już się zakończyło, tego DC Horroru nie mamy dużo, więc cieszy mnie, że Egmont sięga także po tego rodzaju tytuły ze stajni Dark Horse i mam nadzieję, że to oznacza że może kolejnych tytułów horrorowych czy właśnie w ramach takiej konwencji, jaką tutaj dostaliśmy, się doczekamy. I zanim posłuchacie o drugiej premierze, to opowiem krótko o kontynuacji komiksu Wonded, Mikołaja Spionka. Jest to western, o którym właśnie opowiadałem wam, w grudniu 2023 roku. Ten pierwszy tom ukazał się w 2017 roku, ten drugi tom ukazał się w 2020 roku no i ja już wtedy sygnalizowałem, że będę chciał po tę kontynuację sięgnąć, co właśnie uczyniłem i tak jak mówię krótko o tym tytule, Wam opowiem krótko, dlatego że w zasadzie ten drugi tom to jest rozwinięcie y, tej formuły, którą Spionek zaproponował w pierwszym tomie z lekkim podkręceniem, tak jak to w sequelu bywa. Dla przypomnienia, głównym bohaterem jest tutaj niejaki Bolton, który postanawia się zemścić na ludziach, którzy doprowadzili do śmierci jego rodziców. No i pierwszy tom kończył się w zasadzie cliffhangerem, dlatego że Bolton po wyeliminowaniu paru zbirów, sam bardzo mocno ucierpiał. I w zasadzie nie było do końca wiadomo, czy on przeżyje to starcie, czy nie. No tutaj, spoiler do otwarcia z kolei, tego drugiego tomu, okazuje się, że Bolton przeżył, no ale tutaj jest poddawany rekonwalescencji i po tym, jak się trochę pozbierał, no postanawia wyruszyć na dalsze łowy. W tym tomie poznajemy jednak także drugą postawę. Niejakiego Natana, którego widzimy, którego poznajemy w trakcie tutaj jakiegoś rozdania karcianego, które, tak jak to często w westernach bywa, idzie źle. Dochodzi do strzelaniny, Nathan zostaje oskarżony o wywołanie całej tej awantury, no i bardzo szybko okazuje się, że ta dwójka spotka się, czyli Bolton i Nathan, nie gdzie indziej tylko w lokalnym areszcie no i tak jak wspomniałem jest to komiks, który kontynuuje formułę którą można było sobie sprawdzić w ramach tomu Skradzione Lata ostatnie słowa to jest dobry komiks, ja polubiłem tę historię i ten tytuł, ten drugi tom także mi się podobał, tym bardziej, że tak, jeżeli chodzi o ilustrację ja mam wrażenie, oczywiście to może być moje wrażenie nie, bo mamy tutaj trochę, chyba jeszcze więcej akcji niż mieliśmy w tym pierwszym tomie, że spionek trochę się rozwinął, jeżeli chodzi o kreskę i te ilustracje naprawdę mi się podobają, szczególnie, że one dobrze sprawdzają się i dobrze wyglądają w tym powiększonym formacie, w którym ten album jest wydany. Jednak ta twarda okładka, powiększony format, to wszystko powoduje, że czyta się od tej strony wizualnej, no czyta się, ogląda się ten komiks bardzo dobrze, ale fabularnie, tak jak zasygnalizowałem, także mamy tutaj rozwój, bo z jednej strony mamy wprowadzoną większą liczbę postaci, z drugiej strony no, czuć tutaj, że Spionek miał pomysł taki całościowy na tę historię, bo poznajemy kolejne elementy układanki. To nie są jakieś wielkie twisty, ja bym powiedział, tylko tak jak właśnie w dobrym komiksie, który ma być jakimś tam ongoingiem. Dostajemy tutaj trochę nowych informacji, które mogą rzucać nowe światło na wydarzenia z przeszłości naszego bohatera, no a z drugiej strony mamy, tak jak właśnie zasygnalizowałem, niczym w rasowym sequelu, jeszcze więcej wszystkiego, bo tutaj tej akcji i tego zamieszania mam wrażenie, że jest jeszcze więcej i stawka jest trochę podkręcona, a Finał tego tomu jasno nam sugeruje, że trzecia odsłona, cały czas planowana, bo tak jak wspomniałem, to ten komiks ukazał się w 2020 roku i nawet w tym albumie jest zapowiedź finału trylogii zatytułowanego Kula dla każdego, ale z tego co sprawdzałem, no to ten komiks jeszcze powstaje. Spionek nie jest jakoś specjalnie aktywny w social mediach, ale gdzieś tam widziałem w lutym tego roku bodajże wrzucał jakieś kolejne rysunki, no czyli mam nadzieję, że tego domknięcia trylogii się doczekamy, no i w zasadzie to by było tyle. To jest krótki komiks i mówię, jeżeli spodobała Wam się ta pierwsza odsłona Wounded, to jak najbardziej możecie sięgnąć po drugą, no bo to jest po prostu fajny, westernowy komiks, których to tak jak wspominałem właśnie w tym podcaście przed rokiem, zbyt wiele nie ma, więc dla fanów w gatunku pewnie jest to lektura obowiązkowa i powinniście się na nim dobrze bawić. No i tak dochodzimy do drugiego premierowego tytułu. I trochę was oszukałem na początku, bo drugim premierowym tytułem nie jest komiks sensu stricte, a jest nim manga. Zatytułowana Tajemnicza Historia Wyspy Panora. Jest to manga, która oryginalnie ukazała się w 2008 roku, a obecnie, z mojej perspektywy, dosłownie kilka tygodni temu, ukazała się nakładem wydawnictwa Waneko. I jest to tytuł z, ze scenariuszem i z rysunkami Suehiro Maruo ale to, co może być pewnym magnesem dla części z Was, tutaj za oryginalną historię odpowiada nie kto inny, tylko Rampo Edogawa, czyli słynny japoński twórca, który operował w gatunku kryminału, trochę tego mystery, jak to się nazywa po angielsku, czyli jakichś takich opowieści z dreszczykiem, horroru, choćby dla przypomnienia, jeżeli nie śledzicie naszych podcastów na bieżąco, no to Skóra opowiadał o jego zbiorku Gąsienica, który w Polsce ukazał się jakiś czas temu, no i właśnie Rampo Edogawa w 1926 roku napisał historię tytułową, czyli tajemnicza historia Wyspy Panora. No i z czym mamy tutaj do czynienia? Ja szczerze mówiąc, widząc nazwisko Edogawy, zakładałem, że to będzie powieść, znaczy powieść, no, manga właśnie z konwencji grozy, horroru, a okazało się, że to jest coś, co mi przywodzi bardzo mocno na myśl takie rzeczy, które mogły się ukazywać gdzieś tam w Weird Tales na styku właśnie opowieści z dreszczykiem, kryminału i takiej opowieści trochę fantazy, chociaż tutaj fantastyki zbyt wiele nie ma ale dlaczego takie skojarzenia mam no to zaraz wam opowiem na wstępie jednak dwa słowa o wydaniu, bo wydanie, które zaserwowało nam łaneko w ramach tej jednotomówki co jest też istotne jeżeli boicie się wchodzenia w długie serie, to tutaj tego ryzyka nie macie bo jest całość zamknięta w jednym tomie wydanie jest świetne mamy mankę z obwolutą obwoluta jest kolorowa rewelacyjnie ona się prezentuje. W środku mamy okładkę, która jest z kolei całkowicie czarna i to też wypada świetnie. Mamy później otwarcie kilka stron dosłownie kolorowych i one naprawdę robią wrażenie. No i później już główną mangę, ale o samych ilustracjach opowiem wam za chwilę, bo najpierw przybliżę wam fabułę tej historii. Głównym bohaterem tajemniczej historii Wyspy Panoram jest niejako Hitomi Hirosuke i jest to taki niespełniony pisarz z konwencji science fiction być może, który no, walczy z Venom, nie jest w stanie sobie poradzić z napisaniem kolejnej powieści. Widać, że on sam Zresztą tak jak właśnie autor głównej historii, czyli Rampe Dogawa jest zafascynowany między innymi Edgarem Alanem Poe. No i on tworzy swoją nową powieść, która staje się jego taką obsesją. I jest to powieść o tym, jak pewien człowiek tworzy taki bardzo specyficzny, bo powiedziałbym może hedonistyczny, on to będzie najlepsze określenie, dla niego raj na ziemi, na pewnej tajemniczej wyspie, realizując tym samym swoje jakieś dziwaczne fantazje. No i okazuje się, że nagle Hirosuke dowiaduje się, że zmarł czy zginął niejaki Genzaburo Komoda, był to jego przyjaciel z młodości, o którym wielokrotnie mówiono, że wygląda identycznie jak Hirosukę, że można ich było pomylić, a pan Komoda był to człowiek po prostu o ogromnym majątku, no i teraz wychodzi na to, że ten jego majątek będzie pewnie gdzieś tam rozparcelowany pomiędzy różnego rodzaju jego wspólników biznesowych, on ma wiele przedsiębiorstw, ma też pogrążoną w załobie no i w tym momencie w głowie Hirosuke rodzi się szalony pomysł, a mianowicie dochodzi do wniosku, czy zakłada z, zgodnie z ówczesnymi wierzeniami, że czasem można się pomylić co do tego, że ktoś zmarł. To jest wiecie, ten motyw, który u Poego przewijał się bardzo często, czyli takiego pogrzebania za grobu. No i właśnie Hirosukę postanawia zagrać taką kartę, czyli odkopać ciało komody i udać się, że to on jest nikim innym, tylko Gensaburo komodą i że powrócił właśnie cudem odratowany dosłownie z grobu. Jak pomyślał, nasz główny bohater tak zrobił i to doprowadza do przyjęcia tego majątku i tak naprawdę od razu rzuca się on w wir realizowania tego swojego absurdalnego, szalonego pomysłu na temat stworzenia na wyspie panoram tego dziwacznego raju na ziemi. No i tak jak wspomniałem, to jest manga, która mnie trochę zaskoczyła. Ja się spodziewałem czegoś dużo bardziej horrorowego, no tym bardziej, że mamy na okładce oznaczenie 18+, no i zakładałem, że to będzie jakaś właśnie mocna pojechana rzecz, no ale okazało się, że Tutaj twórcy w tej opowieści idą w zupełnie innym kierunku. Z jednej strony jest to studium obsesji właśnie naszego głównego bohatera, który z jednej strony popada w paranoję, no bo wiecie, no jednak życie w ciele kogoś innego to nie jest prosta sprawa, on cały czas zakłada, że może zostać odkryty, że jakiś jeden, jeden nieopatrzny gest szczególnie w domu, szczególnie w stosunku do żony, może spowodować, że ktoś odkryje, że nie jest panem komodą i to będzie miało określone konsekwencje, na no z drugiej strony on jest absolutnie pochłonięty i zżerany przez swoje. Swoją ambicję, przez swoją fantazję o stworzeniu takiego dziwacznego raju na Ziemi no i ta obsesja też zaczyna się na nim odbijać, no i oczywiście na jego działalności no bo on jest teoretycznie tym wielkim panem komoda, wielkim przemysłowcem no i wszyscy ludzie wokół niego zaczynają się pukać w głowę dlaczego on przypala holendarne ilości pieniędzy na pomysł tak absurdalny, no bo on z cały czas twierdzi, że to ma być taki, wiecie, park rozrywki dla dorosłych, taka wyspa uciech i że to ma być także miejsce, które no ma być może docelowo służyć także zarabianiu pieniędzy, ale umówmy się, że od początku wiadomo, że tutaj cel naszego bohatera jest tak naprawdę jednoznacznie Egoistyczny i on myśli tylko i wyłącznie o zaspokojeniu swojej fantazji, swojego pomysłu i zrealizowaniu swojego szalonego planu. No i. My śledzimy losy naszego bohatera, widzimy jak doprowadza swoje dzieło do realizacji i będziemy mieli się okazję także na tytułowej wyspie Panoram pojawić. No i tutaj wchodzi ten element, o którym ja mówiłem, że to jest coś, co mi się kojarzy z jakimiś opowieściami trochę właśnie z Wild Tales albo trochę z fantazy, no bo ta wyspa to jest takie Mieszanie z poplątaniem. To jest taki eklektyczny świat, który miesza jakieś rozwiązania o charakterze zaawansowanej technologii, nie wiem, podwodne tunele, które, o którymi bohaterowie mogą sobie chodzić po dnie morza, jakieś ruchome schody, jakieś obiekty, które stanowią takie swoiste panoramy, Nomenomen, tak jak właśnie w tytule mamy, czyli Wyspę Panoram czyli miejsca, które stanowią pewną instenizację. mamy tutaj jakieś wpływy antyczne jakieś dziwaczne rzeźby zamki, posągi nie wiem, ogrody, które mogą się kojarzyć z, z Luwrem i tak dalej, i tak dalej i to wszystko jest absolutnie szalone przedziwaczne i sprawia wrażenie właśnie trochę jakbyśmy nagle wespół z naszymi bohaterami przekroczyli nie granicę jakiejś małej wysepki, na której jest zbudowany szalony raj tylko jakbyśmy nagle znaleźli się w innym świecie no a jeżeli zastanawia was dlaczego jest tutaj to 18+, no to myślę, że jest to związane z dużą dawką bezpośredniej erotyki, no bo tak jak wspomniałem, tutaj ten pomysł na wyspę Panoram no to jest nie tylko ta rozbuchana architektura ale także no, na cały ten świat, i tutaj ta idea przyświecająca naszemu bohaterowi w stworzeniu tego raju, no to jest właśnie po prostu taka mocno hedonistyczna rozrywka, która opiera się na nieskrępowanym seksie, na jedzeniu, piciu, podziwianiu pięknych kobiet i pięknych mężczyzn, i będziemy mieli także okazję z bohaterami właśnie ten aspekt podróży na wyspę Panoram śledzić. No i sama historia, tak jak wspomniałem, ona mnie zaskoczyła, bo spodziewałem się zupełnie czego innego, ale to jest fascynująca opowieść, wiecie, wejść w świat kogoś, kto ni z tego, ni z owego dostaje możliwość spełnienia swojej najbardziej szalonej zachcianki. To jest w ogóle... Ciekawy koncept, bo ja zacząłem o tym myśleć, nie? Że każdy z nas w zasadzie ma pewnie jakieś marzenia, no, no niekoniecznie aż tak szalone jak stworzenie rozpustnego raju na ziemi ale no jakieś tam marzenia mamy, no i właśnie to ten, ta historia bawi się z tą ideą, że co by było gdybyśmy nagle mogli każde nawet najbardziej abstrakcyjne, najbardziej szalone marzenie zrealizować ja to z jednej strony, z drugiej strony właśnie tak jak to często w opowieściach Poego i innych z tamtego okresu no ta historia będzie miała także swój, swoją puentę bardzo taką mocną, wyraźnie za akcentowaną i to mi się bardzo podobało. To jest coś, co suma sumarum do mnie trafiło. Pomimo tego, że mówię, spodziewałem się zupełnie czegoś innego, to na poziomie fabularnym jest to dobrze rozegrana, ciekawa, interesująca historia. Ale to, co, za co chciałbym też wyróżnić tajemniczą historię Wyspy Panoram, to są ilustracje, ja, tak jak wiecie, nie jestem jakimś znawcą mangi. Nie czytam jej dużo. W zasadzie zabrałem się za czytanie mang kilka lat temu. No ale pewien przegląd, jeżeli chodzi o ilustracje, już mam. I fantastycznie ten, ta manga jest narysowana. Naprawdę. To jak tutaj Suahiro Maruo bawi się właśnie architekturą, szczegółem, rysowaniem postaci, rysowaniem całego tego świata, no różnego rodzaju takich bardziej dynamicznych sekwencji, nie wiem, jakichś cyrkowych czy innych. No naprawdę wizualnie jest to sztos, i co więcej, tutaj im dalej, im już bliżej jesteśmy finału i im więcej tych szalonych wizji widzimy, tym te ilustracje stają się jeszcze lepsze i osiągają naprawdę wyżyny. Fantastycznie jest ta manga narysowana i chłonięcie Wyspy Panoram i całej wizji twórców tutaj właśnie w takim wykonaniu, to była nieskrywana przyjemność i ja myślę, że właśnie chociażby ze względu na ten aspekt, ja jeszcze do tego tytułu będę wracał, no bo to jest coś co robi niesamowitą robotę no i cóż ja tę mankę polecam w zasadzie wszystkie trzy tytuły dzisiejsze były co najmniej dobre jakbym miał coś wybrać to zacznijcie koniecznie od tajemniczej historii Wyspy Panoram pozostałe też jako fajne dla zainteresowanych czy to Animal Attack czy Westernem polecić mogę jak najbardziej a ja się żegnam i do usłyszenia pewnie wkrótce, bo spoilerując podcastową kuchnię, tak jak to ostatnio regularnie się zdarza, nie wiem jak to się dzieje. Zaraz siadam do nagrania jeszcze jednego odcinka przeglądu komiksowego, także myślę, że już wkrótce usłyszymy się przy pole kolejnej porcji komiksów. Cześć.